Witam, kochani, serdecznie. Chciałem się z Wami dzisiaj podzielić takim tematem, który leży mi na sercu cały czas właściwie i od różnych stron sobie go rozważam. Nie wiem, może będzie to dla Was również ku zachęcie, ku, ku pokrzepieniu. To trochę taki temat. No, są wakacje, więc może będzie lepiej zrozumieć w tym czasie wakacyjnym. Mam na myśli wątek czasu. I nie będzie tutaj o tym, że jest wpół do i że powinniśmy być punktualnie. Nie o tym chcę mówić. Natomiast czas pojawia się w Biblii od samego początku i przez całe studia ksiąg biblijnych cały czas napotykam na wątek związany z czasem. Od różnych stron ten czas jest omawiany. Ale takie najbliższe mojemu rozmyślaniu tematy związane z czasem to są te, które mówią o tym, że czas jest ograniczony i on niedługo się skończy. Albo, że jest przeznaczony jakiś odcinek czasu na coś i ten czas nie jest elastyczny, że się nie rozciągnie, że przyjdzie kres, że przyjdzie moment, że przyjdzie czas najwyższy. Albo taki czas, którego się nie spodziewaliśmy. Pan Jezus o tym mówił na przykład w takich y, przypowieściach jak o, o tych pannach, które muszą czuwać, bo nie wiedzą kiedy, y, skończy się ten czas czuwania, a on się skończy i, i nie będzie z gumy, już się nie rozszerzy. Jak przyjdzie ten, na którego miały czekać, a będą niegotowe, no to y, znamy koniec tej historii. Y, w innych miejscach. Czas też jest pokazany w tych przypowieściach, jak Pan, który opuszcza swoje, swoje ziemie, swoje królestwo albo swoją, nie wiem, winnicę, opuszcza na jakiś czas, przekazując szafarstwo, przekazując zarządzanie ludziom, z taką myślą, że to jest na chwilę tylko, że później ten Pan wróci i będzie rozliczał. I znowu ten czas też nie będzie z gumy, bo jak ten Pan wróci, to czas się skończy, przyjdzie czas rozliczenia. I powiem Wam tak, rozmyślam sobie o tym czasie, kiedy? No najczęściej wtedy, kiedy widzę upływ tego czasu, kiedy zatrzymuję się na chwilę i, i patrzę, że minął jakiś czas na coś. Jak byłem takim młodszym młodzieńcem, to pamiętam, że inspirował mnie taki film, w którym dwóch hipisów wyrusza w trasę i jeden z nich na samym początku tego filmu zdejmuje zegarek i go wyrzuca do rowu. To był taki artystyczny manifest, on chciał przez to pokazać, że już nie będzie podlegał czasowi, że jest wolny wolny od czasu. I ja jako ten taki młodzieniec myślałem, że to jest rozwiązanie na życie. I też pamiętam, że wyrzuciłem swój zegarek. To takie śmieszne trochę, ale naprawdę tak myślałem, że jeżeli wyrzucę zegarek, jeżeli wmówię sobie, że czas nade mną nie panuje. I nie chodzi mi wiecie, o ten, o, o ten aspekt, że się starzeje, to nie w tym sensie. Chodzi o to, że już nikt mi nie będzie musiał mówić, że muszę coś zrobić, że nikt mi nie będzie musiał mówić, że coś mam na pilnie, na cito. To ja decyduję, kiedy, co zrobię, jak zrobię i tak dalej. W tym filmie bohaterowie, ci, którzy tam odpięli ten zegarek, bardzo szybko na własnej skórze przekonali się, że to nie działa. I ja w swoim życiu też bardzo szybko zobaczyłem, że to nie działa. I potem zacząłem kupować cygarki. <głos> Takie śmieszne trochę, ale powiem Wam szczerze, gdy widzę, jak szybko minęło dzieciństwo moich dzieci, czy jak mija dzieciństwo moich dzieci, jak szybko mija okres, w którym poznaję ludzi w zborze, na przykład. Ktoś się mi pyta, no od kiedy jesteś w zborze? O, jak to szybko leci, jak ten czas szybko płynie. Chcę wam przeczytać dzisiaj taki fragment ze Słowa Bożego i zanim go przeczytam, chcę jedną rzecz tak podzielić się, pod rozwagę wam poddać, bo ja nie wiem też, czy ja to dobrze wszystko rozumiem. Może być tak, że, że tego dalej dobrze nie rozumiem. Pamiętam, gdy się nawróciłem, a o, dlaczego też o tym mówię, tydzień temu był chrzest i też tak bardzo mocno się wzruszyłem w sercu, że ktoś zaczyna dopiero tą drogę z Bogiem i to jest takie, dla mnie to było takie fajne, takie ciepłe myślenie, że właśnie ktoś zaczyna ten czas i pamiętam, że gdy ja zaczynałem ten czas schodzenia z Bogiem, to różni ludzie mieli różne pomysły na to, jak ten czas wykorzystać. Jedni mówili, że no teraz Paweł, no to musisz teraz wykorzystywać ten czas na głoszenie Ewangelii. Im więcej wyciągniesz ludzi z piekła, tym lepiej. I teraz czas, czas, i szybko. Rób to po prostu, bo to jest Twoje powołanie. Później zobaczyłem, że Kościół ma różne inne jeszcze pomysły na to, jak czas wykorzystywać. Spotkałem ludzi, którzy mówili, no, trzeba pomagać ludziom. Chodźmy, gotujmy zupę, nośmy paczki, róbmy to, róbmy tamto. Później jeszcze zobaczyłem, że są ludzie w Kościele, którzy mówią, że masz ten czas, żeby przysposobić się do czynienia cudów. Trzeba ludzi uzdrawiać, trzeba cuda robić. Potem znowu poznałem ludzi, którzy mówili, że czas, jaki ci jest dany, to jest po to, żebyś teraz oddzielił się od tego świata i wszedł w jakiś taki mistyczny wzrost ku jakiejś duchowości. Nie wiem, jak to opisać, ale, ale masz na to czas i musisz teraz być jak Pan Jezus, bo to wszyscy mówią, oczywiście każdy z tych pomysłów jest opatrzony taką wiecie, łatką typu, że musisz być jak Jezus, więc musisz robić to, musisz być tym, musisz być tam, bo czasu jest niewiele i zaczynają się pomysły na to, jaki mam być, co mam robić, jak mam myśleć i tak dalej. Teraz chcę przeczytać ten fragment i mam nadzieję, że, że, że będziemy to rozważać w swoim czasie. To jest pierwszy list Piotra, czwarty rozdział. Skoro więc Chrystus cierpiał za nas w ciele...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 żyjąc w rozpuście, porządliwościach, pijaństwie, biesiadach, pijatykach i niegodnym bałwochwalstwie. Dlatego dziwią się, że nie nurzacie się z nimi w tym samym zalewie rozpusty i źle o was mówią. Zdadzą oni sprawę temu, który gotowy jest sądzić żywych i umarłych. Dlatego bowiem i umarłym głoszono Ewangelia, aby byli sądzeni według ludzi w ciele, ale żyli według Boga w duchu. Zbliża się zaś koniec wszystkiego. Bądźcie więc trzeźwi i czujni w modlitwie. Przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Bądźcie dla siebie gościnni, bez szemrania. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej usługujcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga. Jeśli ktoś usługuje, niech to czyni z mocy, której Bóg udziela. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego spotkało. Lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia Jego, Jego, chwały, cieszyli się i weselili. Jeśli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was, który przez nich jest bluźniony, ale przez was jest uwielbiony. Nikt z was niech nie cierpi jednak jako morderca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Lecz jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, niech raczej chwali Boga z tego powodu. Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. A jeśli rozpoczyna się od nas... To jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii Bożej? A ponieważ sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony, gdzie się znajdzie bezbożny i grzesznik? Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze Jemu, jako wiernemu Stwórcy, dobrze czyniąc. Yy. Apostoł Piotr, pisząc te słowa, najprawdopodobniej, domyślam się, bo tutaj padło to niejednokrotnie, miał poczucie, miał uczucie czasu, który jest, nie chcę powiedzieć bezlitosny, bo to tak może brzmieć, wiecie, krzywo, nieubłagany. O, dokładnie, czas, który jest nieubłagany. On mówi w pewnym sensie, że ten czas, który nas powinien interesować jako ludzi wierzących, że On już nadszedł. Oczywiście zbliża się koniec, Tu mówi, że zbliża się koniec wszystkiego i to prawda, w obliczu tego końca wszystkiego musimy żyć zgodnie z wolą Boga, dla Boga. A ten czas, który nadszedł, to mówi o tym, że nadszedł czas, w którym dom Boży jest już sądzony. Czyli skończyły się dla ludzi czasy, że mogli właśnie robić co chcą, że mogli żyć dla siebie samych, że mogli żyć tak jak chcą, robić gdzie tam, gdzie ich cielesność poprowadzi, że w kościele to już tak nie jest. Jak przystępujesz do kościoła, w sensie gdy Bóg Ciebie zradza na nowo i Ty już jesteś Bożym Dzieckiem, to Ty już żyjesz w czasie, w którym Bóg. Cię sądzi. Już teraz. I to słowo sąd, nie chcę być tutaj zrozumiany, nie chodzi mi o, o trybunał, że Bóg teraz rozważa, czy Ciebie zabić, czy nie zabić, albo ukarać, czy nie ukarać. Chodzi o to, że już jesteśmy pod takim traktowaniem Boga, że nie mamy dowolności w życiu. Czyli już musimy żyć dla Niego. Resztę tego czasu, który nam został. Od momentu w którym człowiek jest zrodzony z nieba, potem ochrzczony w wodzie, rozpoczyna się czas, że już nie żyjemy dla siebie. I jest to czas, który trzeba dobrze spożytkować. I dlaczego mówiłem wcześniej o tych różnych pomysłach na to, jak ludzie mówią drugiemu człowiekowi, co masz teraz robić. Jestem świadomy tego, że mądrość Boża jest objawiana w Kościele w społeczności pobożnych braci i sióstr, w zgromadzeniu, gdzie bracia i siostry szukają woli Bożej, tam ta mądrość jest objawiana i my możemy szukać jej, możemy szukać już nie na zasadach ludzkich pomysłów, że co ja mam w życiu robić. I przepraszam, znowu taką dygresję zrobię. Pamiętam kiedyś, jak jeden z kaznodziejów. To było zaraz, jak się nawróciłem. Byłem młodym człowiekiem, jeszcze nie, nie wybrałem nawet szkoły. W sensie, wiedziałem wiedział mniej więcej, co chcę, jak, jak chcę się kształcić, ale jeszcze to było takie, wiecie, czekał mnie pierwszy rok studiów i pamiętam, że trafiłem na nabożeństwo, na nabożeństwo, gdzie kaznodzieja wyśmiewał, wyśmiewał, mówię Wam zupełnie szczerze, te wszystkie pomysły, żeby się teraz kształcić. Pokazywał, że pobożność prawdziwa to jest właśnie wejście w jakąś duchowość, a nie w taki tam świat, że tam do szkoły chodzić, że to strata czasu. Ja tylko tak słuchałem, mówię, to co ja mam, jak ja mam to teraz zinterpretować, to co, mam się nie uczyć, tylko, nie wiem, to tobołek na plecy i głosić Ewangelię i mówię to zupełnie szczerze, tak, takie myśli, zupełnie szczere myśli w głowie młodego człowieka powstają. Nie chodzi też o wiek, nie? bo myślę, że jak ktoś jest zrodzony na nowo, ktoś zmienia swoje życie w wieku późniejszym, jako starszy już, bardziej doświadczony człowiek, również może doznać takiego zamętu, że będzie głodny tej wiedzy, jak mam żyć dla ciebie, Boże, ale jeszcze nie będzie miał w sobie ugruntowanej jakiejś dojrzałości, która no, pozwoli mu rozsądzić, co jest na tej drodze wiecie, rozumne, a co nie. I może znowu natknąć się na człowieka, który mu powie, to ty musisz teraz żyć tak albo robić tak. I to będzie świadczyło o tym, że ty jesteś na dobrej drodze. Jakkolwiek te myśli są przekazywane i są rozważane w Kościele, to musimy pamiętać, że żyjemy nie dla ludzi i dla ich koncepcji, tylko dla Boga, który ma autentycznie Ja też powiem wam szczerze, to są takie tajemnicze słowa, ale Bóg naprawdę ma dla nas prowadzenie, plan, drogę, mądrość na tej drodze. I kwestia tylko taka, żebyśmy my Boga słyszeli, żebyśmy słyszeli ten głos, głos Ducha Świętego, żebyśmy ten głos widzieli, takie dziwne może powiedzenie. Widzieli oczami, tak ale widzieli w Słowie Bożym. Słyszeli ten głos czytając albo widzieli słuchając. Nie wiem, to tak dziwnie, ale wiecie, co chcę powiedzieć. Żebyśmy w Słowie Bożym, w rozważaniu słowa pomiędzy braćmi i siostrami, w modlitwie, w takiej czujności obcowania z Duchem Świętym, Żebyśmy ten głos słyszeli, żebyśmy byli na tyle uciszeni, na tyle spokojni, na tyle pokorni, żebyśmy słyszeli ten głos, który powie, jak mamy Nie. żyć tą resztę dni, która nam jest dana, co my mamy zrobić, w czym się musimy zmienić, od czego odstąpić, od czego się odwrócić, komu pomóc, kogo wysłuchać, albo jak dać sobie pomóc. Bo ja rozumiem życie dla Boga właśnie w takim szerokim kontekście. Nie tylko wiecie, w kontekście służby w kościele, która jest chwalebna i, i tak, to wszystko na tak. Ale to jest to życie dla Boga, wiecie, od momentu otworzenia oczu i do momentu zamknięcia oczu w łóżku, nie? Wiecie, jak się wstajemy i kładziemy się spać. To życie dla Boga jest wtedy takie no, pełne w każdym wymiarze oddaliśmy Mu całe swoje życie. Czasami w rozważaniach wychodzą takie właśnie wątpliwości. Co, czy ja mogę coś Bogu oddać? Albo czy ja jeszcze wszystkiego nie oddałem? No Prawda jest taka, że człowiek, który rodzi się na nowo i idzie za Jezusem, już nie ma swojego życia, to tylko ty możesz tak myśleć, że coś jest jeszcze twoje, możesz to tak traktować jako, że to jest jeszcze moje i czy ja to oddam, czy nie oddam, ale to tak naprawdę, no my musimy patrzeć na wszystko, co mamy, a dzisiaj mówię w kontekście czasu, w kontekście tego naszego rozważania, jak żyć, jak się zmieniać, my musimy to traktować jako nie nasze już życie. To życie nie jest moje, to życie jest Boga. Ja chcę w tym wzrastać. I na sam koniec, bo obiecałem, <głos> to chcę jakby troszeczkę się wytłumaczyć. Ja często do Was mówię w taki sposób otwarty i szczery, przyznając się do tego, że, że to moje życie nie jest takie, jakbym chciał, żeby było. Że upadam, że jeszcze poddany jestem różnym cielesnym mechanizmom. To może być odebrane w, w różny sposób, tak całkiem niedawno. Yy... I myślę, że słusznie. Tu nie chcę się jakby z tym jakby kłócić. To, to mogło być odebrane tak, jakbym, nie wiem, wiecie, żonę zdradzał, bo powiedziałem o porządliwościach. Ja, ja to rozumiem, że to może być tak, ale chcę, żebyście też poznali te moje motywy. Ja nie mówię o takich rzeczach. Yy, mówiąc o życiu dla Boga... Mówię o przemianie całego mojego życia i obserwacji całego mojego życia. Kiedyś młodzi ludzie nosili takie opaski na rękach WWJD. Ktoś wie, co to znaczy? Tak, what would Jesus do? Ta opaska miała przypominać w jakiejś sytuacji, w której musimy się jakoś zachować. Miała nam przypomnieć, że mamy wzór. Jakby się zachował Jezus w tej sytuacji konkretnej? What would Jesus do? Co by zrobił Jezus? Tak? Co by zrobił Jezus w tej konkretnej sytuacji? Wiecie, ja, ja takiej opaski nie noszę, ale staram się ją mieć cały czas przed oczami. Kiedy wściekłość się wzbudza w sercu na coś, na jakąś niesprawiedliwość. Co by zrobił Jezus? Kiedy jakaś niesprawiedliwość mnie dotyka ze względu na pobożność, którą chcę prezentować w życiu. Co by zrobił Jezus? Czy by się odgryzł? kiedy mam, wiecie, czas z kimś bliskim i mogę być mrukliwy, albo mogę być dla tych bliskich radosny. Co by zrobił Jezus? Jaki by był? Jakby dziecko mnie zdenerwowało, bo było nieposłuszne i... Jakie mam możliwości? Mogę krzyczeć, mogę się wytrząsać, mogę robić pogadanki, a mogę się zachować jak Jezus. I teraz... Cały problem polega na tym, że ja muszę wiedzieć, co by zrobił Jezus. Ja muszę Go znać w taki, wiecie, w taki sposób, że, żebym tą Jego naturę rozumiał, jak On by się zachował. Patrząc na swoje życie, często widzę, że nie zachowuje się jak Jezus i to nazywam upadkami. To są dla ludzi niektórych drobne rzeczy, a dla niektórych nawet niezauważalne. I ciężko jest o tym mówić do was, bo ja nie chcę na nikogo nakładać jakiegoś zakonu uczynków takiego, wiecie, żeby wam teraz, żeby wszystkich traktować tak, jak siebie traktuję. Każdy z nas siebie traktuje i swoje życie w oparciu o to, jak jesteśmy tego świadomi, jak siebie postrzegamy, jak, jak siebie rozumiemy. Dla niektórych pewne sprawy są w ogóle jakby... Niektórzy na przykład nie myślą o, o, o takich sprawach typu, a zezłościłem się. A co to tam? No normalna sprawa, nie? A dla drugiego może to być już, wiecie, Jezus by tak nie zrobił. I też odwrotnie może być. Są ludzie, którzy zbyt krytycznie siebie traktują i każdą swoją myśl traktują już, ojejku to ja już jestem taki grzeszny, bo nie wiem co, bo, bo film w kinie obejrzałem. I teraz na drugiego człowieka nakłada takie jarzmo. Nie możesz chodzić do kina, bo to jest. Bo Jezus by nie poszedł do kina. To są bardzo delikatne sprawy. My musimy żyć w świadomości, że żyjemy dla Boga i że Bóg jest Panem naszego życia. On nas zna. On decyduje o tym. Jakim przemianom podlegamy? W jakim tempie? W jakim czasie? Jak to nasze uświęcenie wygląda? Każdy z nas jest inny, ale każdy żyje dla Boga. I w Kościele możemy z tej różnorodności naszej wspólnej mocno skorzystać. Nie ranić się, nie przeciągać jedni drugich do swoich koncepcji tego, jak żyć, ale prowadzić siebie nawzajem do Pana Jezusa, który naprawdę powie, jak żyć. Będzie mówił do naszych sumień, do naszych serc, przez różne nasze przy... przykłady życiowe, będzie nam pokazywał, co trzeba i jak zmienić, żeby być właśnie posłusznymi Bogu. I to są takie moje, kochani, rozważania. Tak sobie myślę o sobie, o generalnie o Bożym życiu. Gdy czytam Słowo Boże, gdy czytam, jak podchodzili do tego apostołowie, to widzę, że sprawa nie jest taka prosta. W sensie oni nie stworzyli kodeksu takiego mocno szczegółowego, jak my teraz mamy żyć. W sensie, wiecie, którą ręką widelec trzymać albo, nie wiem, którą nogą próg przestąpić albo czy się przywitać z kimś tak czy tak. Pokazują to w sposób często bardzo ogólny, tak jak apostoł Piotr na przykład mówi tutaj o miłości, przede wszystkim miłość, pod pojęciem miłości, tam już się kryje, kryje dużo rzeczy. Ja w miłości dla jednego brata mogę być troszeczkę inny niż w miłości dla drugiego brata, bo jeden brat jest bardziej, powiedzmy, delikatny i potrzeba innej relacji z nim, a drugi jest grubo ciosany. Ja mam takiego brata, zresztą go znacie, któremu mogę śmiało powiedzieć i tutaj... Nie powiem co, ale i on zrozumie, bo liczy się miłość, a nie liczy się, wiecie, to takie oczekiwania, co, co i jak ma wyglądać. Oczywiście, z całą tutaj jakby świadomością mówię, że są pewne normy, które nas dotyczą, mamy się wyróżniać w świecie i tu na pewno, tak jak apostoł Piotr tutaj pokazuje, żadne tam hulanki, rozpusty, i to, co cechuje świat dzisiaj, no, nam nie przystoi po prostu. Na mnie przystoi. Ale to już są takie rzeczy, które tu Piotr mówi, to. on nawet oni się dziwią, że, że, że w czymś takim nie uczestniczycie, no bo to jak to w tym uczestniczyć? To co ja mam teraz do knajpy chodzić? że to bez sensu. Ale są te sprawy, które Bóg widzi. Ostatnio sobie nawet pokusiłem się o taką listę, kiedyś pamiętam się robiło takie rachunki sumienia czy coś, to nie jest wcale takie, wiecie, bezpodstawne przyjrzeć się sobie samemu i zobaczyć listę swoich przypadłości. I na tej liście zobaczyłem z 20 takich, wiecie, przywar cielesnego człowieka, które no fajnie by było, żeby ich w ogóle nie było, a... Ale wystarczy, jak, jak będzie tego bardzo mało i wystarczy, jak będzie to będzie tego coraz mniej. Jak będziemy na drodze, żeby było tego to coraz mniej. I wam listy nie przeczytam, bo bym was smutkiem zalał tylko. Ale wiecie, na niej się znajdują takie rzeczy na przykład jak lenistwo. Jak jakaś taka gnuśność, jak jakieś nie wiem, obrażalstwo, irytacja zaniechiwanie właśnie gościnności, jak tutaj apostoł Piotr mówi, tego typu rzeczy. I tam jak się tą listę tak dobrze, wiecie, przejrzy, to... Ale chcę, żebyście wiedzieli, że taką listę mam i żebyście się modlili też o mnie, tak jak ja się modlę o was, żebyśmy właśnie dojrzewali, wyrastali z takich rzeczy, bo czas jest... Krótki, za chwilę przyjdzie ten, przed którym zdamy sprawę, z każdego słowa, z każdego czynu. Możemy się radować przed nim, bylebyśmy nie byli zawstydzeni, bylebyśmy nie stali na zasadzie, wiecie, ja wiedziałem, że to było liche, ale nic z tym nie zrobiłem. A Pan Jezus mówi, zrób, masz teraz, teraz możliwość. I teraz bym chciał, ja wiem, że jestem po czasie, ale jeden wersecik dosłownie. Dosłownie. Z listu do Hebrajczyków, rozdział drugi. Tu tych wersetów powinienem więcej przeczytać, ale przeczytam ten ostatni tylko, a resztę kontekst znacie albo doczytacie. Osiemnasty, werset. Mowa o Jezusie oczywiście. A że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach. W tym rozdziale autor pisze o tym, że Pan Jezus w ciele, żyjąc, upodobnił się do nas. Został jakby niejako uczyniony w tym ciele, tak żeby właśnie... O, to cały teologiczny kontekst, ale w tym sensie, żeby później nas też rozumieć, żeby wiedzieć jak to jest. Pana Jezusa diabeł nie skusił w niczym, w niczym. Boga nie da się skusić. Nie zgrzeszył Pan Jezus, natomiast my nie jesteśmy Bogiem. My jesteśmy poddani kuszeniu, mniejszym, większym kuszeniom. List do hebrajczyków pokazuje te takie kuszenia największe, typu czy cofnąć się z drogi wiary, bo jest prześladowanie. To są kuszenia bardzo duże. Takie próby. Ale te mniejsze, no tak samo. Diabeł różnymi rzeczami próbował Pana Jezusa skusić, w żadnej go nie skusił, a wszystkie te rzeczy nas dotyczą. To, na co patrzymy i nam się podoba. To, co... Widzimy w ludziach, jak na nas patrzą i chcielibyśmy być lubiani, chcielibyśmy być wielcy w oczach tego świata. Tego w Kościele ma nie być. My musimy taką próbę przejść z mocy Bożej. I tym chciałem zakończyć właśnie, że Pan Jezus może nam w tym pomóc, a my jako Kościół, jako Jego ciało mamy być też wykonawcami tej pomocy Pana Jezusa i sobie nawzajem pomagać i wspierać się właśnie w tym, żeby w tym czasie, który nam został dany, ostać się. Amen. Słuchałem tego, co brat mówił i pomyślałem, że zachęcę do tego, żebyśmy to, co było powiedziane, przemyśliwali. Żebyśmy nie przeszli wobec tego tak sobie mimochodem, ale Dużo cennych myśli tu zostało powiedzianych. Padły pytania i jakieś odpowiedzi na te pytania. Czy na wszystkie pytania padły odpowiedzi? Myślę, że nie. Ale też nie o to tutaj chodziło. Ale padły dwa razy Powiedzi, że to, co my robimy i to, co do czego Słowo Boże nas zachęca, nas kieruje, to jest przyjście do Tego, który ma moc, żeby nam pomóc, nas poprowadzić. Tak myślę, że pewną słabością jest to, że mamy ograniczony czas, a propos czasu, i jest jakiś program, że teraz będziemy śpiewać pieśni, później będzie kazanie. To jest wszystko ok, ale w tym jest ta słabość, że, że nie możemy się zatrzymać nad tym, co, co tutaj było powiedziane, porozważać, porozmawiać, ale Dlatego to mówię, żebyśmy właśnie zrobili to, nie wiem, czy po tej oficjalnej części nabożeństwa, o tym też porozmawiali, czy w tygodniu o tym pomyśleli, czy wrócili do tego. Jeśli już na tym etapie ktoś coś odebrał z tego i chciałby w jakiś sposób to wyrazić w modlitwie, to oczywiście jest możliwość, czy teraz, za chwilkę, czy w trakcie przerwy między pieśniami. Jest zachęta. Jeśli nie mamy tego przemyślane, nie chcemy tego wyrażać w modlitwie, to mówię, myślmy o tym w tygodniu. I cóż, powstańmy do modlitwy, do śpiewania pieśni. Panie Jezu, Ty jesteś centralną postacią Słowa Bożego. Możemy znak Ciebie kart, Biblii, możemy słyszeć o Tobie, słuchać i możemy Ciebie nie znać, nie znać w taki sposób, który to wpływa na nasze życie, zmienia nas i modlę się o to, żeby poznanie Ciebie było czymś więcej niż tylko umysłowym poznaniem, ale takim poznaniem, o którym mówi Biblia, jakim bliższy, głębokim, szczególnym, który zmienia życie człowieka. Dzięki Ojcze, że przy naszych niedoskonałościach, słabościach, ale ważne, że w wyznaczonym kierunku i podążaniu w tym kierunku Możemy liczyć na Ciebie i Tobie za to dzięki, bo muszę dobrze wykorzystywać czas. Niech to będzie modlitwą każdego z nas, nie taką ogólną tutaj, ale przemyślaną, przekładającą się na praktykę naszego życia codziennego. Amen. Amen. Amen. Dziękuję z całego serca za Twoje wielkie zbawienie, za Twoją skąpiłość z nieba, by przyjąć wszystkie działy, wchodzić między nami, między ludźmi, by rozmawiać, by pisać z człowiekiem, żeby człowiek mógł poznać w ciebie Twój charakter, Twój plan. jak to objawiłeś doskonałe do nas. Po kilku latach też ta wieść dotarła przez słowa przez Ewangelii, przez, przez pisma, które zostały spisane. Po to, byśmy właśnie znając je, poznawali Ciebie. Panie chcę podziękować za to, że Ty, jako ten wypraszony ponad wszystko i wszystkich, Jest to, w pewnym sensie tak blisko nas, że tak nas znasz, tak nas rozumiesz jak pragniesz naszego dobra, masz takie dobre myśli o do nas. Na mój ludzki rozum, Panie, jest to nie do ogarnięcia, jak tak doskonała, najdoskonalsza postać może zbliżyć się do takiego niedoskonałego człowieka. Ale taki jest plan, Panie, gdy masz na to odpowiednie metody, żeby tak było, żeby to mogli być w społeczności z Tobą by mogli przebywać z Tobą na wieki. I prosić, Cię prosić, abyśmy obdarzeni tak wielką łaską i przywilejem. nigdy nie spoczęli na tak zwanych laurach, że coś mi się należy, że już wszystko zrobiłem, że już jest dobrze, ale żebyśmy, Panie wpatrując się w Ciebie, w Twoje święte życie, w Twoje święte oblicze, żebyśmy cały czas pewnęli w bliskości z Tobą, w uniżeniu, w pokorze w świadomości tego, że wszystko mamy z łaski proszę wszystko Panie co od Ciebie pochodzi co jest dobre zostało nam dane Panie bez, bez naszej zasługi żadnego naszego udziału wiem Panie, że gdy będziemy dobrze to rozumieli byśmy mieli tu podstawę serca serce, umrzoną, której nasze życie będzie się zmieniało na takie, które będzie się to bardziej podobać. I dlatego chcę Ci prosić, proszę, Panie, dodaj nam moc, sił, a właściwie daj nam tą moc, Panie, swojego ducha, żebyś w momencie, kiedy życie tobie się podoba. Amen. Amen. W sumie, dałeś nie dziękuję za możemy razem panie, Panie, wspomagać w lewej serce naszych Pani. I uczę świętymi, jak jesteś święty Pan. panie, aby aby zagadnienie było coraz większe każdego dnia. Pani się utrwali, Tobie, z nas Pała wszystko. Amen. Tak, myślałam też dziękuję za Twoje słowo że jest taki mian, który tylko wskazał, się lubili w życiu i błędów popełniali takie przerwne, tak, zanim Cię pobali się. Ale, że Twoje słowo to nie jest jak wiatr, że gdzieś tu, gdzieś tam się słyszało, ale jest żywy i prawdziwe. Tak jak jest napisane, że jest jak wieczowo-sieczny, który dokładnie potrafi trafić serce w punkt problem, że na tym, na zdaniem, z metrunału co mamy z zmienić, skaliować. Zachęcić nas, żeby dać wiele że dalej iść i podążać za to, do pomimo jakichś trudności w życiu, a to różnie jest w naszym życiu. I też w właśnie, że przysłowo do nas mówi, że jest żywe, że nas pociesza, że nas podnosi, i że nas przekonuje o tym, co jest napisane. Czyli musimy na przyszłość wychodzić bieg, szukać dookoła, i żeby ktoś nas przekonał o każdym takim a ty ty nas sam, 국민czyźth, szczęśc, tak. nie ma naprawdę, nie ma nikogo, nie ma innego Boga, tego, który ma moc, który wziąć w ręce człowieka, z jego głowę stanu, przyprowadzić go do miejsca chwały, w którym nasze dusze mogą poparć Cię, wywyższać. Dusze, które kiedyś nie widziały Cię, w pewnym sensie było ogromnie Tobie, dzisiaj stają panie przed Twoim dronem sposób Panie i Cię, wysławiają, dziękują, poświęcają myśli wszystkie Tobie, dedykują życie Tobie. Panie jest to wielkie Twoje dzieło, za które będziesz chwalony jesteś chwalony w wieczności. Zbawiłeś świat Panie, zrobiłeś skutki, i panujesz i będziesz panował na wieki wieków. Dzięki Ci, Panie, że przyprowadziłeś nas do gronu podspadnich dusz. Amen. Amen. Amen. Panie Boże, nasz. jesteśmy wzywani do tego, żeby świecić światłem, które będzie przyciągać ludzi, które będzie wskazywało na Ciebie, żyć życie, które naprawdę przyciąga, zachęca, wskazuje na Boga, ale też jesteśmy wzywani, żeby ustami wyznawać Twoją wielkość, Twoją dobroć, miłość, Twoją chwałę. Pomóż nam też w tej dziedzinie, żebyśmy nie liczyli, ale wyznawali, głosili. Wspaniałość naszego Boga. Tak. więcej, przeciwko dzieci, czy ci, którzy jeszcze nie znają Ciebie, żebyś rozrywał Panie, wiedzę, żebyś uwalną, żebyś tam właśnie wolność wysiał, poim dziećmi, dostanę się i Twoim dziećmi, żebyśmy Pani mogli doświadczać tego. Bogactwa, które przyniosłeś tego, co nam zapewniłoś, Panie, wszystko śmieć na krzyżu, abyśmy wątpali w, w takim właśnie codziennym życiu. Może nie jestem inny, że nie jesteśmy w stanie żyć idealnie tak długo, jak jesteśmy w tych ciałach, ale Pani wiem, że Twoje pragnienie jest to każdy dzień był lepszy niż ten poprzedni, gdzie by było nas to pragnienie budowanie się Tobie, podobieństwa do Ciebie. Tego, żeby nas Pani cieszyło to, to wszystko dobre, co możemy z Twojej łaski robić, żeby to nie było jakimś złożeniem, czy jakimś poczuciem obowiązku, ale na tością, że możemy podobać się Tobie, że możemy właśnie dokonywać tych właściwych wyborów i przeżywać nasze życie tak kiedyś na końcu, jak na na stamtąd przychwałów, żeby nie było żaden z nas jakieś um, żal i e, złamanego serca z powodu straconego czasu, straconych sił, straconych możliwości. Pomóż nam Panu, tak czy Ty tak zaprojektowałeś czas, że dajesz każdy dzień po kolei e, i możemy takiej czujności, świadomości przeżywać. Ten każdy kolejny dzień, miesiąc rok, który jeszcze Pani nam no, zechcesz ofiarować. Popomóż nam Pani, aby najwyższym pragnieniem naszych serc, mojego serca było właśnie o myślach, w słowach, w czynach postępowanie tak, by było to na Ciebie, by było to podobne do tego, jaki jak, jak obraz jest w Pani Jezusie. Proszę o Twoje ozdolnienie do tego dla każdego z nas, o Twoje łaski dla tych. Serc, które jeszcze ciebie nie znają, ale też ich wiedzy były puszone i też pani ich serca zostawiła miały e, tą gotowość, by się obniżyć przed Tobą przyjście i dobre. Okay. Przepraszam, brata Pawła. Dzisiaj sobie powiedzieliśmy o czasach. Jak przy powieści Salomona też mówią, że na wszystko w życiu jest czas. Czas na radość, czas na smutek. Czas też jest na głoszenie Słowa Bożego, kiedy też możemy się podzielić z ludźmi Słowem Bożym, żeby powiedzieć im o Ewangelii. Ale też jest czas, kiedy... Słowo Boże do nas też samych mówi i chce się z nami dzielić, żeby nas po prostu gdzieś utwierdzić, skorygować, poprawić, ulepszyć. Że Dzisiaj chciałem się też podzielić sobie z nami i chcę, żebyśmy otworzyli na samym początku. To jest pierwsza Księga Rodzaju od czwartego rozdziału i od pierwszego do szesnastego wersetu. Potem Adam obcował ze swoją żoną Ewą, a ta poczęła i rodziła Kaina i powiedziała, otrzymała mężczyznę od Pana i urodziła jeszcze jego brata Abla. Abel był pasterzem owiec, a Kain był rolnikiem.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 Jeśli będziesz dobrze czynił, czy nie zostaniesz wywyższony, a jeśli nie będziesz dobrze czynił, grzech leży u drzwi, a do ciebie będzie jego pragnienie, a ty będziesz nad nim panować. I Kain rozmawiał ze swoim bratem, Ablem. A gdy byli na polu, Kain powstał przeciwko swemu bratu, Ablowi i zabił go. Wtedy Pan zapytał Kaina, gdzie jest twój brat, Abel? A on odpowiedział, nie wiem, czy ja jestem stróżem mego brata? Bóg zapytał Cóż żeś uczynił? Głos krwi Twego brata woła do mnie z ziemi. Teraz więc przeklęty będziesz na ziemi, która otworzyła swe usta, aby przyjąć krew Twego brata przelaną przez Twoją rękę. Gdy będziesz uprawiał ziemię, nie dać już swego plonu, tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. Wtedy Kain powiedział do Pana, zbyt ciężka jest moja kara, aby mógł ją znieść. Oto wyganiasz mnie dziś, z powierzchni ziemi, a przed Twoją twarzą będę ukryty. Będę tłaczem i zbiegiem na ziemi, a stanie się tak, że ktokolwiek mnie spotka, zabije mnie. Pan mu odpowiedział, zaprawdę, ktokolwiek zabije Kaina, poniesie siedmiokrotnią zemstę i nałożył na Kaina piętno, aby nie zabił go nikt, to by go spotkał. Wtedy odszedł Kain sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Not, na wschód od Edenu. Taki troszkę dłuższy fragment. Tylko chodzi żeby pewną myśl uchwycić. Tutaj widzimy historię początku, też pierwszych ludzi, historię dwóch braci, gdzie, którzy byli, y, którzy uprawiali. Jeden był jako rolnik, a Abel, jak czytaliśmy, był pasterzem. Ci bracia składali ofiary Panu z tego, czym się zajmowali. Abel służył, złożył ofiarę z najlepszego tego, co miał. Lecz na Kaina ofiarę, kiedy złożył, Bóg nie wejrzał. I z tego powodu Kain się bardzo rozgniewał i zasępiało jego oblicze. W innych przekładach jest napisane, że smuciło to Kaina i chodził z ponurą twarzą. Bóg to zauważył i powiedział do Kaina, aby panował nad tymi emocjami, ponieważ jeśli nad nimi nie zapanuje, to grzech leży u drzwi i czyha na Ciebie. Jak wiemy, Słowo Boże nas uczy, że i ostrzega nas, że mówiąc, najpierw przychodzi pokuszenie, potem, kiedy pokuszenie dojrzenie, rodzi grzech, kiedy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. I tak stało się właśnie w przypadku Kaina Jabla. I kiedy do Kaina to właśnie przyszło, to pokuszenie dojrzało w grzech, przerodziło się w czyn, czyli Kain zabija Abla. Z powodu zazdrości i gniewu. Bo Bóg nie przyjął ofiary Kaina, tylko Abla. Potem Bóg przemawia do Kaina, dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego zabiłeś swego brata? I w konsekwencji tych czynów Kaina. Bóg nakłada, nakłada na niego karę za grzech morderstwa swego brata. Bóg mówi, że będzie w pocie czoła pracować, a ziemia, w której będzie pracować, nie będzie mu przychylna. Będzie tułaczem po ziemi z świadomością, też zbiega. Z świadomością, która go będzie przytłaczać. Mało tego, będzie wygnany przez Boga będzie odcięty, odsunięty od oblicza Bożego, od Bożej obecności w samotności bez Boga, lecz z piętnem naznaczenia świadomości swych czynów i ich konsekwencji. Bóg nałożył na kajna piętno, aby nikt go nie zabił. W innych przykładach, na przykład w przykładzie Biblii Praskiej, jest tak fajnie użyte słowo, jest, że jest na niego, na kajnie i wycisnął Jachwę na kajnie specjalne znamie. Lub jeszcze inaczej w innym przykładzie jest, dał też Pan znamie Kainowi, czyli po prostu, jak to można powiedzieć, znamie Kaina. I o jakim tutaj znamieniu chodziło? Czy to chodziło o jakąś specjalną pieczęć, może kropkę na czole? Jakiś specjalny znak, może wypalony na skórze Kaina. To znamie musiało jakoś wywierać wpływ na otoczenie, aby Kain nie doznał śmierci. I po co to znamie? Czy nie wystarczyło, aby Bóg go wygnał? Byłoby po sprawie. Niech sobie radzi ten morderca. Czy ze względu na Adama i Ewę, pierwszych ludzi... Przez wzgląd na nich dał to znamię, aby go chroniło. To znamię może mieć też straszliwe konsekwencje w późniejszym też rozważaniu, do którego też wrócimy, do którego gdzieś później nawiążemy. Ale jakbyśmy wrócili do naszych teraz czasów, tak bardzo często się o tym mówi, to już często było przetaczane, bo w dzisiejszych czasach dużo się też mówi o Bożej miłości. O miłości, która zawiera wiele też czynników i wiele też oblicz. Dzisiaj w dobie internetu przekazywane są informacje o tym, jaką miłością jest Bóg. Albo skrajne w drugą stronę, jaki Bóg jest bez skrupułów, bez miłosierdzia i wszystko co złe na świecie jest wina Boga ponieważ nie panuje nad wszystkim lub nie chce po prostu pomagać. I patrząc na całe zło, które się przetacza przez ten świat, który często widzimy w internecie, w telewizji, wielu ludzi mówi, że Bóg już dawno opuścił tą ziemię, nie chce mieć z nią nic wspólnego. A jak pomaga, to sporadycznie tym lepszym, tym, co są tak zwanymi jego oczkiem w głowie. I jak tak posłuchamy w tle tych informacji, które nas otaczają, czy to w telewizji, internecie, to jeden z pierwszych takich rzeczy, pierwszych palących problemów, to są problemy natury emocjonalnej, psychicznej. Jak lub gdzie sobie z nimi radzą chodzą do psychologów, lecz jak wiemy, pomoc jest doraźna lub chwilowa. A problemy z tym związane powracają czasami. Wiecie co, ja tak miałem wielokrotnie możliwość zwiastować Ewangelię ludziom tam, gdzie gdzieś byłem postawiony, gdzie pracowałem. I bardzo często kiedy głosiłem Ewangelię ludziom, często kwitowali odpowiedzią i mówiłem im swoje świadectwo. Ty to miałeś szczęście w życiu. Niewielu tak ma jak ty. I wiecie, nie dawało mi to spokoju, więc starałem się dopytać, dlaczego tak ludzie mówią, ci, co tak do mnie odpowiadali. I patrzałem w ich oczy, w tych ludzi, słysząc odpowiedź, jak wierzę, że była szczera z ich strony tak to przyjmuję i słyszałem wiele razy próbowałem, próbowałam ale nic mi się nie zmieniło w moim życiu Bóg nie objawił mi się więc ci ludzie albo machnęli ręką i dali sobie spokój już z Bogiem inni wierzą suchą wiarą że może kiedyś coś się zmieni w ich życiu z Bogiem a na razie jest jak jest wiele razy też miałem możliwość i przywilej głosi się ludziom nie bazując na ich, wiecie, emocjach, żeby coś na nich wpłynąć, żeby pobudzić chwilowo, żeby, jak to się mówi, sposobem ich przyciągnąć do Ewangelii. Cytowałem tylko Słowo Boże i to, co wiedziałem, to, co było mi pokazane, co leżało mi na sercu, to mówiłem. I widziałem, jak Słowo Boże tych ludzi dotykało, byli poruszeni, łzy... Leciał też po policzkach. Jeszcze inni byli rozdrażnieni, jeszcze innych Boże Słowo gdzieś tam trafiało w ich problemy. Czasem to były problemy natury pychy, dumy i zatwardziłości serca. I później już nie miałem takiej możliwości, nie wiedziałem, nie miałem wglądu z tymi ludźmi, czy coś się zmieniło w ich życiu, czy Słowo Boże wykonało pracę. Dziś nasze drogi rozeszły. Wiecie, ludzie szukają pomocy w różny sposób, w różnych miejscach. Tak jak mówiliśmy na początku, od psychologów, specjalistów, po, prostu, po medytację, religię. Dzisiaj świat tak poszedł z postępem, że w miejscach, gdzie się głosi Jezusa Chrystusa, można praktycznie wszystko dostać w jednym pakiecie. Od wypędzania demonów, uzdrawiania na ciele, uzdrawiania pasy finansowej, po uzdrowienia natury też psychicznej. I tak pokrótce chciałem się podzielić taką małą też historią z mojej rodziny. Miałem taką możliwość też głosić praktycznie całej mojej rodzinie Ewangelię, a zwłaszcza takiej bliższej mi osobie, bo jest w moim wieku, kobiecie, która miała rodzinę, się rozsypała jej rodzina jej po długich takich, wiecie, przebojach i bojach została z dziećmi, sama doszła do rozwodu i nie potrafiła sobie z tym poradzić była bardzo mocno gdzieś tam potłuczona psychicznie to wywarło dużo na nią, na nią wpływ, takie piętno i miałem, po raz, miałem możliwość po raz kolejny głosić Ewangelię, moje świadectwo jak Jezus Chrystus zmienił, zmienił moje życie więc zostawiłem ją z tym Czas dalej mijał, a ta osoba dalej szukała u psychologów pomocy, na jakichś grupach wsparcia, konferencjach, gdzie byli bardzo znani tacy specjaliści, motywatorzy. I to nic nie pomagało, dalej to się jej pogłębiało. Jakiś, po jakimś czasie poznała ludzi, znajomych, którzy głosili jej Ewangelię, mówili o jej nowonarodzeniu o przemianie życia, o życiu w świętości, o zbawieniu. Ja Kiedy się o tym dowiedziałem, po jakimś czasie zadzwoniłem do niej i po dłuższej rozmowie zapytałem się, czy Ty chcesz pójść, wejść w to towarzystwo, bo potrzebujesz pomocy? Coś, co ukoi ten Twój ból wewnętrzny? Bo nie radzisz sobie emocjonalnie? Czy Ty chcesz być zbawiona? Ja mówię, bo to jest różnica. Powiedziała, że chce być zbawiona. I oczywiście, kiedy to powiedziała, ja to przyjąłem jako prawdę, że tak jest, bo nie siedzę w ich sercu. Bóg zna, Bóg wie. Ale ostrzegłem ją, że tam, gdzie pójdzie, to ich nauczanie rozmija się z prawdą Ewangelii, nauczania Słowa Bożego. Ale nie posłuchała tego, ponieważ... Poszła tam i zaczę, zaczęła uczęszczać na, jeśli tak można powiedzieć, te spotkania Tomosza dorażały, na pewno go znacie, tego fałszywego nauczyciela. I zaczęła w jakimś tam czasie składać świadectwo, jak Bóg zmienił jej życie, jak doświadcza Boga i Jego obecności. I miałem możliwość jeszcze raz z nim pan porozmawiać. Na końcu jej powiedziałem, że to, co tam robią, to się nazywa regres, stosowany często w takich religiach indyjskich. I ten cyrk, to tam się dzieje, co powoduje u ludzi taki wyrzut adrenaliny i endorfin. Oczywiście pod warunkiem, że człowiek całkowicie się temu podda, całkowicie to przyjmie. Oni to mówią według wiary, niech ci się stanie i zaczyna być proces tak zwanego uzdrawiania człowieka. I właśnie takie sekty żerują na potłuczonych ludziach przez życie, na ludziach, którzy są zdolni przyjąć różne takie odjechane rzeczy, byle tylko ukoiło ból psychiczny. I to właśnie jest taka podstawa pozyskiwania kolejnych zwolenników dla takich sekt. I tak gdzie zakończyła się ta nasza rozmowa. I Cię, czy na podstawie tego, co teraz troszeczkę tu przetoczyłem, czy poprzednio, jak też czy my głosimy, czy, czy jak miałam się podzielić z ludźmi e, niewierzącymi, Ewangelią, czy na tej podstawie przykładu czy innych można stwierdzić, że ci ludzie mieli pecha w życiu? Ponieważ Bóg od początku stworzenia świata postawił na tego typu ludziach kropkę albo krzyżyk, jak to się mówi. I czasami nawet słyszałem, jak na nich się nadmówiło od ludzi wierzących, że to jest mięso armatnie, tak zwane. Na oni idą. Oczywiście tego nie skomentowałem, zostawiłem to, ale nie, za dobrze to nie zabrzmiało. I cokolwiek by ci ludzie nie robili, próbowali szukać Boga, to nic nie da, ponieważ jak Kain, będą mieli znamie potępienia nie brzmi, ale dlaczego? Być może nie ma dlaczego, a może. Bo ponieważ. Koniec i kropka. I to, co dzisiaj bracia i siostry chcę się z wami podzielić, to nie po to, by czegoś tutaj dowieść, przekonać na siłę, ale tak, żeby wziąć Słowo Boże pod rozwagę. I to, co czytam, co zauważyłem w Słowie Bożym, gdzieś tam poruszyło moje serce. I taki z drugich przykładów myślę, że jest dobrze znana nam historia dwóch braci Jakuba i Ezawa, nas często przetaczana, jakbyśmy sobie mogli ją przeczytać. To jest pierwsza księga rodzaju, 25 rozdział od 19 do 34 wersetu. To zaś są dzieje rodu Izaaka, syna Abrahama? Abraham spłodził Izaka. Izak miał 40 lat, gdy pojął za żonę Rebekę, córkę Betela, Syryjczyka, Spadam Aram, siostrem Labana, Syryjczyka. A Izak modlił się do pana ze swoją żoną. Już była niepłodna, i pan go wysłuchał. Jego żona Rebeka poczęła. A gdy dzieci walczyły ze sobą w jej łonie, powiedziała, jeśli tak się zdarza, dlaczego poczęłam? Poszła więc, aby zapytać Pana. I Pan jej odpowiedział. Dwa narody są w Twoim łonie i dwa ludy wyjdą z Twego wnętrza. Jeden lud będzie mocniejszy niż drugi i starszy będzie służył młodszemu. A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta. I wyszedł pierwszy syn czerwony i cały pokryty owłosieniem jak szata i nadali mu imię Ezaf. A potem wyszedł tego brat, trzymając swą rękę zapięte Ezawa i nadano mu imię Jakub. Izak miał sześćdziesiąt lat, gdy oni mu się urodzili. A gdy dzieci urosły, Ezaw został człowiekiem biegłym w myślistwie i człowiekiem pola. Jakub zaś był człowiekiem spokojnym, mieszkającym w namiotach. I Izak kochał Ezawa, bo jadał z jego łowu. Rebeka zaś kochała Jakuba. I Jakub ugotował sobie potrawę, a w tym czasie przyszedł Ezaf z pola spracowany. Ezaf powiedział więc do Jakuba, daj mi jeść, proszę Cię, z tej czerwonej potrawy, bo jestem spracowany, dlatego nadano mu imię Edom. Jakub powiedział, sprzedaj mi dziś Twoje pierworództwo, a Ezaf odpowiedział, oto jestem bliski śmierci, na cóż mi pierworództwo? Jakub powiedział, przysięgnij mi dziś. Przysiągł mu więc i sprzedał Jakubowi swoje pierworództwo. Jakub dał więc Ezawowi chleba i potrawę z soczewicy, a on jadł i pił, a potem powstał i poszedł. W ten sposób Ezaw pogardził swoim pierworództwem. Znamy też dalszą historię, kiedy Izak już się w latach posunął ojciec Ezawa Jakuba i praktycznie był niewidomy. I przyszedł czas, kiedy Izak chciał błogosławić swojego syna, pierwszego pierworodnego Ezawa, i powiedział do Ezawa, żeby przygotował mu potrawę, żeby coś upolował. I w tym czasie, kiedy on poszedł to zrobić, Jakub wykorzystał ten czas, przebrał się za swojego brata Ezawa, przyszedł do namiotu swojego ojca Izaka. I w pierwszym momencie Izak, słysząc, Iby Ezawa spostrzegł, że ma głos Jakuba, ale w dotyku był jak Ezaw, ponieważ Jakub ubrał sobie skórę, sierść, żeby wyglądało, imitowało też owłosienia Ezawa. I wiemy dalej, że Izak błogosławił Jakuba. Błogosławił, że wszystko, co będzie miał, będzie do niego należało. I po tym wszystkim wyszedł z namiotu, i krótko potem tym Ezaw. I w dalszej historii wiemy, że Izak się zląkł. On powiedział od wtedy, kto to był? To był Jakub, a nie ty. I jak to się mówi w słowo, się już rzekło i błogosławieństwo poszło na Jakuba, na drugiego. I Ezaf w tym momencie płakał z tego powodu i pytał się, czy coś dla mnie zostało. On powiedział, że niestety nic dla ciebie nie zostało z tego błogosławieństwa. I wiemy, że było to takie prawo, kiedy dziedziczył wszystko pierworodne. Ten pierwszy, ten jakby starszy. I tak było z natury. Ale przed chwilą czytaliśmy też tą historię, że kiedy przyszedł z pola Ezaw zmęczony do Jakuba i sprzedał za talerz zupy, za talerz soczewicy e, pierworództwo. I tak naprawdę nie miał to jakiegoś tam wpływu formalnego. Gdyby miało, to by nie przyszedł do Izaaka, nie powiedział i by nie udawał Ezawa kombinując żeby wykraść do błogosławieństwa, tylko po prostu by się na to powołał, że twój syn się zrzekł za talerz, za soczewice, bo to było pierworództwo, więc mi to daj. Nie musiałby kombinować. Teoretycznie jakby to nie miało żadnego wpływu, ale jak widzimy w Słowie Bożym, gdzieś to było umieszczone. Bóg to po coś postawił, pokazał. Myślę, że tam bardzo dobrze to też pokazuje, takie, to co często czytamy, to nastawienie właśnie Ezawa, jego serca, to, że on pogardził. I w liście do Rzymian czytamy taki też fragment. Otwórzmy to jest dziewiąty rozdział. I od pierwszego do dwudziestego czwartego wersetu, taki dosyć znany fragment Słowa Bożego. Mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamie, co mi poświadcza moje sumienie w Duchu Świętym, że...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 Lecz nie jest możliwe, żeby miało zawiść Słowo Boże. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem. Nie wszyscy też przez to, że są potomstwem Abrahama, są dziećmi. Ale jest powiedziane, w Izaku będzie nazwane Twoje potomstwo. To znaczy, że nie dzieci ciała są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy są uznane za potomstwo. Takie bowiem jest słowo obietnicy, o tym właśnie czasie przyjdę, a Sara będzie miała syna. A nie tylko to, ale i Rebeka, gdy poczęła z jednego mężczyzny, naszego ojca Izaaka. Gdy dzieci jeszcze się nie urodziły, nie zrobiły nic dobrego ani złego, aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje. Powiedziano jej, że starszy będzie służył młodszemu. Jak jest napisane, Jakuba umiłowałem, ale Ezawa znienawidziłem. Cóż więc powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Nie daj Boże. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuję się nad kim się zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje. A wiecie, a więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. Pismo bowiem mówi do Faraona, po to właśnie Cię wzbudziłem, aby ukazać na Tobie swoją moc i żeby moje imię było głoszone po całej ziemi. A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czy nie zatwardziałem. Ale mi powiesz, dlaczego więc jeszcze oskarża, Tuż bowiem sprzeciwił się jego woli? Człowieku, kimże Ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem, czy naczynie gliniane może powiedzieć do tego, który je ulepił, dlaczego mnie takim uczyniłeś? Czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły zrobić jedno naczynie do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego? A cóż, jeśli Bóg chce okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił w wielkim, wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie, i żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale, to znaczy was, którzy, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z Pogan. W tym fragmencie listu do Rzymian widzimy takie dwa przykłady przetoczone, Ezawa i Faraona. Czytamy, że, Ezaw, że, że Ezawa Bóg znienawidził. Dlaczego? Dlaczego? ponieważ jak czytaliśmy historię Ezawie i Jakubie, czytamy, że Ezaw sprzedał swoje pierworództwo za talerz Soczewicy. Pogardził w swoim sercu pierworództwem to, co należało się starszemu. jaku pomimo, że podstępem kupił pierworództwo i podstępem udawał Ezawa przed niewidocznym ojcem, aby wykraść błogosławieństwo, mimo tego że było to zrobione podstępem, to Ezawa Bóg odrzucił. Można powiedzieć, zakrył swe oblicze przed Ezawem. A Jakub pokazał przez to, co uczynił, że było to coś dla niego cennego. Więc nie to, co było powierzchowne, czy też z zasady należało jako pierworództwo, lecz wszystko rozegrało się w sercu Jakuba i Ezawa przed Bogiem. Mamy też historię Faraona z listu do Rzymian, gdzie jest napisane, że zatwardził jego serce. Ale czy zatwardził tak od razu Bóg jego serce Faraona? Jak znamy historię Mojżesza, kiedy przychodził do Faraona, aby wypuścił Boży Lud, jak jest napisane, że Faraon miał zatwardziałe serce, ale po trzeciej czy czwartej pladze Bóg zatwardził serce Faraona, jak to się mówi, na Amen. Bóg swej przedwiedzy wie, kto będzie zbawiony. My tego nie wiemy. Bóg wiedział, że w swoim czasie Ezaf pogardzi pierworództwem. Jakby to było nic niewarte, jakby to, co Boże było niczym szczególnym. Z taką postawą serca. Bóg wiedział, że faraon nie wypuści ludu Bożego i po kilku plagach jeszcze bardziej zatwardził jego serce. Jak jest napisane, że kogo chce, czyni zatwardziałym. Ezaf, pomimo, że po fakcie zaczął płakać, co stracił? Czy płakał dlatego, że majątek stracił, czy dlatego, że przed Bogiem źle wypadł? Czy serce Ezewa pokutowało?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 żeby nie było żadnego rozpustnika lub bezbożnika jak Ezaf, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworództwo. Wiecie przecież, że potem, gdy chciał odziedziczyć, odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony. Nie znalazł bowiem miejsca na pokutę, choć ze łzami jej szukał. I Czytamy, że nie znalazł miejsca na pokutę. Tylko Bóg może nadać taką pokutę, która by skruszyła i zmieniła zatwardziałe serce, jak czytaliśmy. Czy znam takiego człowieka, który doświadczył Bożej dobroci, jak Bóg jest słodki, Bożego Słowa Poznania? Człowiek, który regularnie przychodził do zboru, Bóg mocno się dotykał Jego serca, Jego życia, Jego sytuacji, lecz nie doszło do narodzenia się z Ducha Świętego, ponieważ zostawił sobie, wiecie, takie pootwierane furtki do świata. I wielokrotnie się pogubił w trakcie przychodzenia na zgromadzenia. Przychodził, odchodził, przychodził, odchodził. I kiedy tak doszedł do okresu tej wytrzymałości, widząc, że to nie zmierza w dobrym kierunku i że to jest bez sensu. Ze łzami w oczach, na kolanach, wielokrotnie, między ludźmi wierzącymi, czy też, nie wiem, w swojej komorze modlitwy, jak mówił w odosobnieniu, zabiegał o pokutę od Boga. On płakał, on prosił. Tylko tej pokuty, o której tu czytaliśmy, jak Ezaf, on jej nie otrzymał. I minęło około 10-13 lat. Przyznam znam tą osobę do teraz. Jego stan się nie zmienił. Przyjechał bardzo znany ewangelista do miejsca, gdzie chodzi na nabożeństwa. Modlił się za niego, kładł na niego ręce. Nic to nie dało. Następnego dnia miał, czy po dwóch dniach, miał kolejny upadek. I wiecie, jest takie przysłowie, takie powiedzenie w świecie, nie wiem, czy to znacie, że jest dosyć trafne jak to rozłożymy, rozciągniemy i wytłumaczymy, że zanim Bóg kogoś kara, odbiera mu rozum. Nie odbiera, wiecie, w taki sposób, że się z dnia na dzień robi psychicznie chory, No chociaż mamy historię Nebuka dnesara, gdzie zwariował, dzisiaj mu rozum odebrało, ale w tym przypadku, i to często widzimy, to odbiera w takim sensie, że pozwala, aby ta osoba poszła swoją drogą. W konsekwencji popełnia, zacznie to coraz więcej błędów, grzechów, a sumienie się stanie się nieczułe na Boży głos i się zatwardzi. I stan takiego człowieka po prostu będzie straszny. I jednej z ostatnich tych rozmów z tym człowiekiem, jakie miałem, powiedział, że niestety, ale nie wierzysz że Bóg jest. Być może też w złości z pretensjami do Boga to mówił. I tak, jest to takie wielkie ostrzeżenie, kiedy ludzie słyszą Ewangelię i ją odrzucają. Jedni odrzucają wielokrotnie, ale po którymś tam razie przychodzą do opamiętania pokuty i pojednania z Chrystusem. Bóg się ich dotyka i oni pokutują, nadaje tę pokutę, gdzie jest przemienione to myślenie, przemienione serce. I Bóg wlewa swego ducha nowe pragnienia. A oni odrzucają Ewangelię, nie pokazując może tego zewnętrznie, ale z taką pogardą i obrzydzeniem do niej. I mogą podzielić los Ezawa, który wzgardził pierworództwem. I Bóg nie da miejsca na pokutę. I czy można powiedzieć, Bóg jest niesprawiedliwy? Przecież kiedy osobom, którym się głosiło Ewangelię, gdzie też sam tego doświadczałem, ci ludzie płakali, czy się wzruszali? Nie nawrócili się. Mówili, że próbowali i nic. Bóg nie odpowiadał. Co, czy możemy powiedzieć w takich sytuacjach, że mieli pecha? Czy raczej, że było coś w sercu nie tak? Coś nie tak przed Bogiem. Jak to było u Ezawa. Wiecie, bracia, siostry, naszą rolą jest głosić Ewangelię i żeby też zbytnio czy nadmiernie nie zadręczać naszych serc tym, czy ludzie się nawracają, kiedy im głosimy, czy się nie nawracają w naszym najbliższym otoczeniu, czy w rodzinie, czy też jak mając dzieci, nie widzimy tego procesu. Mamy się o nich modlić, trwać przy Panu aby też to widzieli, aby serce nasze miało takie nastawienie, tą nadzieję na ich nawrócenie. To tak sobie powiedzieliśmy o ludziach, którym głosimy Ewangelię, kiedy nie widzimy tych owoców. Wielokrotnie sobie przypominałem, ile razy ja już byłem sfrustrowany, że nie tak coś robiłem, nie, miał, nie było odpowiedzi. Potem myślałem, że nie tak głoszę, nie takie słowa, nie w taki sposób, może za mocno, może za słabo z ludźmi co nawet po parę lat pracowałem, bardzo dużo i głosiłem Ewangelię, widzieli moje życie zmienione, przemienione i to nic nie dało. Dzisiaj ich, ich życie jest takie, że oni już nie żyją w moim wieku, zapili się na śmierć, raka dostali, no różne były sytuacje. Ale to jest to, gdzie głosimy na zewnątrz, gdzie ludzie nas otaczają, a co z ludźmi, którzy są w Kościele, którzy są Kościele Jezusa Chrystusa, którzy są w zborze. Co z tymi ludźmi, którzy nas otaczają wokoło? Wiecie, każdy z nas ma też świadectwo swojego nawrócenia. Którzy, którzy przyjęliśmy chrzest, wyznali Jezusa swoim Panem, świadczyliśmy swym świadectwem spotkania z Bogiem. Otrzymaliśmy poznanie Bożych praw w Jezusie Chrystusie. Ludzie, którzy też wydawali owoce opamiętania przez lata. Czy zetknijcie się z takimi przykładami? Takimi przy, przypadkami, że powiem. I myślę, że taki dosyć znany fragment jest list do Hebrajczyków, szósty rozdział od pierwszego do dwunastego wersetu. Ale zanim go przeczytamy, troszeczkę chciałbym się cofnąć do piątego rozdziału żeby taką troszeczkę kontynuację zachować, co autor listu miał na myśli, do kogo on w ogóle to pisał, ten list. I nie będziemy całego piątego, szóstego rozdziału może czytać, ale tylko żeby taka była kontynuacja, aby była rzucona myśl, bo kiedy się piąty rozdział kończy i wchodzi ten szósty, tak jak bibliści to podzielili, jest dalej kontynuacja mówiąc dlatego. Także przeczytajmy sobie od piątego rozdziału,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 rozróżniania dobra i zła. Myślę, że ten fragment wskazuje nam, gdzie Paweł mówi do braci w Jezusie, Chrystusie, do Paweła, ja mówię, no autor, nie wiem, kto to Paweł był, ale to dużo wskazuje, autor listu, że to byli ludzie, którzy wiedzieli, kim jest Chrystus, byli w nim, to nie byli tylko ludzie, którzy byli z narodu izraelskiego, ale którzy byli w Chrystusie, bo po takim czasie do nich przychodzi, oni zamiast już mieć większą wiedzę, poznanie, jak tutaj czytaliśmy w praktyce, to oni takie podstawy dopiero znają. Mleko tak zwane. Jakie mleko Paweł, ten autor listu miał na myśli? Tak często się mówi, że ci, którzy zaczynają swoją drogę z Bogiem, na nich się mówi mleko pije. Że czyli, te, czyli te podstawy, które są i potem Bóg Zaczyna wdrążać w ich życie, coraz to inne rzeczy, zaczyna ich wciągać, żeby w praktyce to zaczęli stosować, żeby to było stałe w nich. I czytamy dalej w rozdziale szóstym, dalej ten autor ciągnie, dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym. Myślę, że to autorowi chodziło właśnie o tych początkowych rzeczach, które wskazał, że chce, żeby już były wydawane inne owoce, takie stałe, a nie te początkowe, tak zwane mleko. I żeby nie, też nie wyglądało, że autor tego listu chce umniejszyć Słowo Bożemu, ale po prostu wskazał na te takie podstawy. Czasami się też zastanawiam nad sobą, nad innymi, że często nawet czytając ten fragment, ilu ludzi po wielu latach tkwi w tych miejscach, wiedząc, mając wiedzę, ale w praktyce często w życiu wpadają w te same jakieś takie gdzieś tam takie różne problemy. Nie są stali w tym. Brakuje jakby takiej stałości, takiej samozaparcia, samodyscypliny. Myślę, że o to autorowi też chodziło. I dalej czytamy. I to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebiańskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a odpadli ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego, wystawiają Go na hańbę.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 Co ja czytam, jak widzimy, to jest mowa o ludziach, którzy byli w Chrystusie, o ludziach wierzących. W piątym rozdziale autor listu kieruje swe myśli i stwierdza, że po takim czasie, jak mówi się na początku, Słowa Bożego, powinni zostać nauczycielami, a oni dalej potrzebują jeszcze takiego mleka, a nie stałego pokarmu I napomina ich w szóstym rozdziale, aby zostawili nauki o ksztach, z co czytaliśmy, pokucie. O o martwych uczynkach i wiarę w Boga, aby nie zakładać ponownie fundamentu, lecz aby przez praktykę mieli wyćwiczone zmysły do rozróżniania dobra i zła. I jak widzimy, to jest mowa o ludziach, którzy są w Chrystusie Jezusie, o ludziach wierzących. W czwartym wersecie autor listu pisze kontynuując swoją myśl, że niemożliwe jest, aby ci, którzy raz stali oświeceni, zakosztowali daru niebieskiego, byli uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali Słowa Bożego i mocy przysługującego wieku, a odpadli ponownie odnowić po kłucie, bo w ten sposób ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na hańbę. Co to znaczy wystawiają Go na hańbę i ponownie Go Krzyżują. Czy nie to, że dostąpili łaski tego, że zostali oświeceni ku pokłucie, przymianie życia, myślenia, tej metanoi, który z tego też wynika, lecz po jakimś czasie zaczęło coś się w nich zmieniać, w ich sercach, zaczęli żyć nie po Bożemu, jak to się mówi, wchodzili w te ścieżki takie diabelskie, lub jak Ezaw pogardzili w swoich sercach tych wspaniałych rzeczy o których przeczytaliśmy. I w swoim życiem zaczęli pokazywać, że po czasie jednak krew Jezusa Chrystusa nie ma aż takiej mocy przemiany życia człowieka. Ludzie to widząc wokoło jedynie machają ręką, mówią następny, który mówi o Ewangelii, a zaczął żyć tak, jak my żyjemy, czyli świat. Ponieważ autor listu kieruje nasze myśli o roślinach użytecznych i roślinach nieużytecznych w tym kontekście, o ostach i cierniach, a deszcz, który pada, spada na ziemię, którą, która rodzi dobre rośliny i złe rośliny. I spotkaliście się już z takimi przypadkami, o których sobie właśnie przeczytaliśmy z listu do hebrajczyków. Ja tutaj taki fragment tylko przytoczyłem tego człowieka, który się nie nawrócił, nie narodził się na nowo, mimo że zabiegał jak Ezaf. Ale też się spotkałem z osobą, która na odwrót była w takim miejscu, wydawała owoce. I ja tutaj nie mówię o ludziach, którzy powiedzieli wyznanie wiary, bo to dzisiaj jest takie bardzo znane. Taki trend, tylko powiedzieć i już gra, przyjąć chrzest, się zamoczyć, a wzrost Poznania mieli, bym powiedział, prawie że minimalny lub prawie żaden. Tyle, co było zasłyszane. Zero takich owoców tego. I to przez wiele lat. I nie o takich przypadkach też mówię, lecz o tych, co wydawali owoce. Tak mówiąc pokrótce, jak wiecie, o co chodzi. Którzy mieli ten wląd w Słowo Boże. Jak jest napisane o tych, co są w synu Bożym, że kto ma syna, ma ojca. Kto nie ma syna, nie ma i ojca. Kto jest w synu, jest i w ojcu. Kto nie jest w synu, nie jest w ojcu. Wiecie, można być w najzdrowszym z Boże. Mówiąc tak obrazowo, jako osoba też wierząca, jak czytaliśmy w Hebrajczykach, i powoli zatracać bliską więź z Chrystusem. Nawet już w Starym Testamencie, tym przymierzu, często jest takie powołane, bo to stare przymierze, ale tam już było napisane, że w Księdze Malachiasza, w szóstym rozdziale od ósmego wersetu, oznajmiono Ci człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratniom i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. To jest przekład Biblii Warszawskiej. Tak wziąłem, bo tak najlepiej to oddaję. I obcowanie ze swoim Bogiem można zatracać, że tak powiem, na własne życzenie. Jak wiemy, ten proces nie dzieje się z dnia na dzień, bo jako ludzie niedoskonali... Wiemy, że wszystko, co tak nas otacza lub czego doświadczamy na co dzień, ma na nas wpływ lub wywiera wpływ, większy lub mniejszy. I często możemy ulegać takiemu zniechęceniu w pożądaniu, za, podążaniu za Panem, że gdzieś po drodze się zmęczymy, męczymy się i możemy popadać w taką apatię duchową. I w dłuższym czasie może się to przerodzić. Z, że zacznie taki człowiek szukać jakichś bodźców, które nas gdzieś pobudzą duchowo, jak to się mówi. Dzisiaj jest taki właśnie trend, gdzie się szuka gdzie indziej, jak się jest w danym miejscu, że musi się, wiecie, coś dziać w zboże, bo jak się coś nic nie dzieje, to w tym zborze jest martwica duchowa. Nie ma życia. I zaczyna się... Nie, wiecie, jeszcze w dodatku, kiedy jest gdzieś w takim zborze, się stwierdza, że pomimo, że jest zdrowa nauka, to to nic nie znaczy, bo to jest tylko słowo, to jest litera. Tam nie ma życia, a litera jak wiemy, zabija. I zaczynają się takie dziać w sercu, że zaczyna nas irytować, zaczynają nas irytować zborownicy. To uwielbienie jakieś takie, nie takie jakieś zdechłe, bez życia w tym zborze nie czuję się braterstwa, może gdzie indziej znajdę, w innym zborze, może na spotkaniach online, bo to też jest dzisiaj takie bardzo na czasie. To są takie zwane twory, takie internetu. I kiedy ludzie online się spotykają, umawiają się na różne miejsca, spotkania, ludzie wierzący i no, zaczynają tworzyć takie jakby nowe twory, nowe zbory. Ludzie o podobnych takich poglądach, jak powinien wyglądać zbór, o podobnych też doświadczeniach, jak powinno wyglądać życie duchowe, chodzenie w Duchu Świętym. I wiecie, mija czas. Wszystkie boci, boczce się już wyczerpały, wypstrykały, i w sercu dalej jest ta sama beznadzieja. Czasami zamiast pomyśleć z innej strony, co mogę w sobie zmienić, aby wnieść coś dobrego do zboru, aby być jednością w duchu? Co powoduje, że jeśli w zdrowym zborze zaczyna się źle czuć taka osoba i zaczynają przychodzić pragnienia na poszukiwania życia w duchu, Dziś indziej. Taki przykład przetoczę, kiedy pe pewien bratka z e, jako też Człowiek, który głosił Ewangelię po różnych miejscach na świecie. Był jednym z najcięższych więzień w Rosji. Był tam taki w tym więzieniu chrześcijanin, który był zamknięty właśnie za głoszenie Ewangelii. Po prostu co, no różne rzeczy mu przypisali, żeby go tam zamknąć. I pomimo, że był w tym więzieniu ten człowiek, on też tam głosił do tych ludzi Ewangelię. I żeby go zamknąć już całkowicie, to go do ciemnego miejsca zamknęli, do tej izolatki tak zwanej. I całkowicie jest ciemno. I wiecie, po kilku tygodniach taki człowiek praktycznie na wszystko się już zgodzi i prawie wszystko podpisze. I kiedy przychodzili strażnicy, otworzyli tą izolatkę, a on chwycił za te drzwi i chciał je zamknąć i powiedział, żeby się wynosili, bo teraz dopiero jest blisko Chrystusa, a niekiedy był tam na zewnątrz. To taki niby paradoks. Jest to taki duży kontrast, kiedy takie coś się opowiada, że jak można w takim miejscu, przecież człowiek by normalnie mógł zwariować czasem, albo od zmysłów odejść. Ale jeśli oddalimy się od Chrystusa i wiecie, zaczyna z nas się ledwo tlić to pragnienie, aby blisko obcować z Bogiem, to taki najjaśniejszy nawet zbór, najlepszy, czy zgromadzenie chrześcijan będzie takim najciemniejszym właśnie miejscem bo zacznie się człowiek zastanawiać, co ja tutaj robię. Ja tutaj chyba zaczynam nie pasować. A takie najciemniejsze miejsce w bliskości z Chrystusem, Jego woli będzie najjaśniejszym. Bracia i siostry, na początku przeczytaliśmy sobie o Kainie i Ablu. Tam padły takie, wiecie, najczarniejsze słowa od Kaina do Boga. Oto wyganiasz mnie, a przed Twoją twarzą będę ukryty. Co prawda wiemy, że Kain dopuścił się morderstwa swego brata Abla i otrzymał karę wygnania. Czy Kain musiał żyć ze świadomością, co uczynił bratu. W konsekwencji został odcięty od Bożej obecności i będzie do końca swych dni z dala od Boga. Mając na sobie, na sobie to znamie takie, które będzie go chroniło przed tym, aby nie zginął. Będzie to wydłużało stan świadomości oddzielenia od Boga jako niechciany. I wyobraźmy sobie w takim duchowym wymiarze kogoś z nas, obrazowo mówiąc, oddalając się od Boga, pojawiający się brak pragnienia, aby lgnąć do Boga. Brak tęsknoty przed Jego szukaniem, Jego oblicza, popada się w taką duchową apatię. Zaczynają nam zdenerować różne rzeczy w zboże. Mamy dość. Nasze sumienie się zatwardza, powstaje pustka w sercu lub w duszy. I jedynie co zostaje to świadomość, czego kiedyś człowiek doświadczył z Bogiem. Podstawowa wiedza Słowa Bożego. Jaki Bóg jest słodki, jak mówi Słowo Boże. I wiecie, można wpaść w taki dół ciemny dół, który może się ciągnąć miesiącami, a nawet latami. I można chodzić z takim przysłowiowo mówiąc wytłoczonym znamieniem, jak kain. I myślę, że to jest jedno z gorszych miejsc, kiedy człowiek wierzący mo może popaść w taki stan, taką apatię duchową, beznadziei, z rozgoryczeniem, upartością, zatwardziołością serca. To są wręcz takie tortury dla takiej osoby, ani to żyć, ani to umrzeć. Z taką świadomością, która będzie dręczyć duszę. I pomimo, że widziałem, jeżeli o mnie chodzi lub no poznałem tego typu sytuacje ludzi, dziś do dzisiaj nawet znam. Wiecie, to się nie dzieje tak od pstryknięcia palców, to jest taki proces na który się samemu też pozwala, żeby wpaść, wejść w takie miejsce. Dlatego Słowo Boże nas przychodzi z nam taką z pomocą, co już kiedyś czytaliśmy ostatnio w liście do hebrajczyków, w 12 rozdziale od pierwszego do trzeciego wersetu czytamy, skoro i my wokół siebie mamy taką wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelką wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu, patrząc na Jezusa i twórcę dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę zasiadł po prawicy tronu Boga. Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych Umysłach i nie ustawali. Nie zniechęcajmy się w naszych umysłach i też nie ustawajmy, bo ponieważ Bóg jest w stanie wyciągnąć nas z każdego najczarniejszego miejsca. Musimy się przed Nim ukorzyć. Poddawajmy każdą sprawę przed Jego Boży tron. Jeśli zaczynają pojawiać się pierwsze, wiecie, takie symptomy tej duchowej apatii, to nie czekajmy, aby się rozwinęło, pogłębiło. Nie poddawajmy się po kilku modlitwach, że to nie zadziałało, Bóg nie słyszy. O taką ważną sprawę. Bo jak Słowo Boże nas zapewnia, że w Jezusie Chrystusie mamy więcej niż w Starym Przymierzu. I czy, jak się zastanowimy, czy kiedy jest tak, to się mówi dobrze, to się mówi, że nawet nas widuchami nie przekują, takiego balona, ale jak jest źle, to nawet igłą da się przekuć i człowieka schodzi to powietrze. I w takim ciemnym miejscu, czy czasem nawet tam nie przychodzą nasze myśli, że jakiś Bóg położył kreskę, czy nie wiem, popadł w taki stan lub przychodzą takie myśli. Czy myślicie, że Bóg by to zrobił, byłby by w stanie, jeżeli widzi człowieka, że, że go szuka, że szuka Boga, że chce się otrząsnąć z tej duchowej apatii, to czy pozostanie Bóg bierny patrząc na to? Myślę, że takie stwierdzenie, że nie po to Bóg otwiera oczy, aby je zbyle kaprysu potem nam zamykać. Myślę, że Bóg chce, aby każdy, który przystąpił do tego biegu wiary, aby ukończył ten bieg z Jego pomocą. I myślę, że te wersety, które nie tylko są, jak to mówią, często wyrywane z kontekstu, ale w tym jest zawarte też Jego obietnica, gdzie jest napisane, że nie zostawię Ciebie, ani Ci nie opuszczę, bo całe słowo jest tym przesiąknięte. To nie znaczy, że Bóg za nas wszystko zrobi, powyciąga nas z najczarniejszych rzeczy, wszystko jest w swoim czasie, jak dzisiaj mówiliśmy o czasie, że na wszystko w Bożym świecie ma swój czas, ale to jest Jego obietnica, na którą się możemy powoływać. Że ty Boże, powiedziałeś, że mnie w tym miejscu nie zostawisz, a mnie nie opuścisz. Pomimo, że dziś takie myśli mogą do naszych umysłów przychodzić, mogą być, możemy być atakowani, czy nawet w takie miejsce ciemne wejść, jak tej izolatce to Bóg nas do tego zachęca, że nas przez to przeprowadzi i na końcu zawsze tej drogi ma to światło, które nas zapewnia, że w nim właśnie mamy zwycięstwo, w Jezusie Chrystusie. I to, co chciałem Wam przedstawić też, wiadomo, żeby to tak jakoś, nie wiem, trochę grozę do tego dodać, jakiś przykładów, w taki sposób jednolity mówić, ale są rzeczy, które ja czytam, gdzie Słowo mnie przekonuje, pokazuje, że jest takie coś, że można do swojego serca dopuścić wzgardę do Słowa Bożego, bo się uwierzy w kłamstwo. Dzisiaj ludzie się chwytają różnych rzeczy, żeby tylko sobie pomóc, a tylko używają słów, że chcą być blisko Boga albo chcą być z Bogiem, a tak naprawdę traktują to, jako jak się mówi, wyciska się cytrynę, żeby to wypić ze środka. I Czy naprawdę chcą być blisko Boga w taki sposób, że szukając po innych miejscach, po innych zborach. Czy nie jest problem, dlatego czasami samego zboru, a czasami ludzie w jakim są miejscu, że po prostu gdzieś duchowo zaczynają usychać. I dziś jak się te symptomy pojawiają, to trzeba właśnie to czerwone światło, że trzeba coś z tym zrobić, bo można być w no, nieciekawym miejscu. Sam wiem, kiedyś po sobie, jak dwa trzy lata w tym miejscu byłem gdzieś, e, że czasami myślałem, że niebo jest z betonu, że faktycznie Bóg mnie opuścił i zostawił. Byłem przeświadczony wręcz o tym. A mając też świadectwo nowo nowonarodzenia, wiem, że wyszedłem z jednego miejsca w drugie po 15 czy 20 minutach innym człowiekiem, to nie jest tak, że wtedy może ja nie do końca się nawróciłem, może ja tylko przyjąłem Ewangelię, może ja tylko terminologię chrześcijańską przyniosłem. No nie, ja wydawałem też owoce i wiem, w jakim byłem miejscu. I to było że tak powiem, na własne życzenie I gdyby nie Bóg, Boża łaska, gdyby nie otrząsnął mnie z tego, to podejrzewam, że mnie tutaj by dzisiaj nie było. No bo człowiek taki jest. Potrzebuje Zbawiciela, żeby go ciągnął, ciągnął za sobą, do siebie. I jak jest napisane, że ma dla każdego z nas wyznaczoną drogę. Dlatego dał nam Pocieszyciela, Ducha Świętego, aby nas przemieniał, zmieniał. I żebyśmy radość w nim szukali, a nie w tej otoczce, też takiej zewnętrznej. Nie też jak Eza w tym, że coś ma, jak to się mówi, z góry zapewnione, z bomby, że tak jest, bo takie było prawo, ale też Bóg bada serca i widzi to z danym sercu. Czasami jest tak, że nasze modlitwy jakby są niewysłuchane. Też musimy badać nasze serca, w jakim są miejscu. Czy do Boga na poważnie podchodzimy? Czy wpadamy w takie miejsce, że a no to już tak chyba musi być, bo po latach jak człowiek jest, wycie się nawróci tym mleko pijem, to jest taki napalo, rozpalony w sobie, jak rozpalony ogień w kościach ma, żeby wszędzie chodził, biegał, zbawił, zbawiał ludzi, a potem po latach człowiek już tak stygnie, taką apatię podchodzi, to już tak ma być. Wiemy, że tak nie jest, że my tutaj o tym głosimy, często mówimy, pobudzamy nasze serca, żeby w tak coś nie popaść i tym chciałem nas zostawić, ku takiemu rozważeniu nas, nam, naszych serc, żebyśmy mieli też tu z tyłu w głowie, że takie mocniejsze słowa, że nikt z nas nie jest lepszy od drugiego, świętymi krowami nie jesteśmy, na każdego może gdzieś to dopaść, taka apatia, żeby w tym miejscu nie popaść, jako ludzie wierzący, że możemy gdzieś odejść od Chrystusa, jak jest napisane, że to Kto jest w Synu, jest i w Ojcu. Kto nie jest w Synu, nie jest w ojcu. Kto ma Chrystusa, kto ma Jezusa, jest w Bogu. Ma to prowadzenie, że mamy z Nim pokój. Amen. Amen. Także na końcu chciałbym jeszcze w tym kontekście pomodlić. powstanie. Ojcze. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, które pokazuje nam, że musimy na siebie uważać, musimy być blisko Ciebie. Korygujesz nas, bo wiesz, że jesteśmy ludźmi ułomnymi, mamy swoje wady i upadamy, nie jesteśmy idealni. I takich nawet nie szukasz, takich nie wybierałeś, jak jest też napisane. Myślę, że tych najsłabszych gdzieś wybrałeś, żeby pokazać swoją wielkość, moc, że jesteś Bogiem, który odwrotnie myśli, jak my myślimy. I proszę Cię, Ojcze, o Twoją moc w wysokości Twojego Ducha Świętego, żeby nas przemieniał, zmieniał, korygował, abyśmy szukali radość w, Twobie, w Twojej osobie, Boże. Tak często mówi się, że chcę być, Boże, tam z Tobą, chcę być zbawiony, chcę doświadczać tej radości, tego pokoju, że nie będzie ani płaczu, ani jakichś trudów, tak jak tutaj jest, ale to, co jest chyba najważniejszą rzeczą, to, żeby być przy tobie, przy twojej osobie, żeby być z tobą, a tamte rzeczy, to jest jakby w tym, które są zamieszczone. Proszę cię o każdą tu osobę, gdzie może w taki stan gdzieś popaść, albo takie myśli gdzieś przychodzą, o takie potrzęśnięcie, o, o pamiętanie się, żeby naprawdę szukać się Ojcze, żeby nie popadli w taką apatię, co w efekcie mogłoby powodować taką letność do Ciebie, takie zimne serce, które Ci nie szuka, które schematycznie się modli, bo tak wypada, bo tak trzeba, że te powierzchowne rzeczy nic nie dają, bo to wszystko w sercu się rozgrywa. Prosimy Cię Ojcze o Twoją łaskę i zmiłowanie się nad każdym z nas. Amen. Siądźmy jeszcze, proszę. Będziemy śpiewać pieśń, tak? Jeszcze przed yy, pamiątką, yy, ale chciałbym też, yy, żebyśmy mogli pomodlić się. Yy. To będzie trochę przedługi wstęp do tego, co będę chciał powiedzieć. Na razie to nie w temacie, ale Paweł powiedział zdechłe uwielbienie. Mnie to rozbawiło, to stwierdzenie. Oczywiście mówił to w określonym kontekście, ale tak sobie myślę, że jeśli czasami coś zapadnie nam w umysł, to może przynosić y, kiedyś tam dobre owoce tego i niech to zdechłe uwielbienie nigdy nie będzie naszym udziałem. Jeśli śpiewamy pieśni dla Boga, niech to nie będzie zdechłe, niech to nie będzie y, wymuszone z obowiązku, czy nie wiem z czego. Z, z, z, dlatego, że jestem w gronie ludzi, którzy śpiewają pieśni, to ja też będę śpiewał, chociaż w ogóle nie, nie mam chęci. Także badajmy nasze serca i jeśli nie ma w nich uwielbienia dla Boga, wdzięczności, to szybciutko taki proces myślowy niech się wykona w nas, że Bogu należy się cześć. On jest on jest Bogiem, On jest Tworzycielem i to, co my możemy zrobić i to, co powinniśmy zrobić, to swoim życiem i słowami wychodzącymi z naszych ust, wielbić Go. A teraz to, co chciałem powiedzieć. Czy to było ważne słowo? Czy to było słowo potrzebne? Do kogo było to słowo? I tak myślę, że to słowo było do tych, którzy szukają w jakiś sposób Boga, ale jeszcze Go nie znaleźli. Gdzieś tam widzą swoją grzeszność, ale no, nie dzieje się ten przełom. Tak? Potrzebują tego, tego Bożego dotknięcia, tej, tej prawdziwej pokuty, która przyprowadza człowieka do Boga i daje mu życie. I słowo to było też skierowane do tych, którzy już są wierzący i którzy mogliby popaść w stan, który nie jest dobry, którego nie chcemy, który do niczego dobrego nie prowadzi. Także dzięki bracie za tą zachętę. I tak jak przy tym, co mówił na początku brat Paweł, dla tych, którzy mnie nie widzą, nie wiedzą, że wskazałem na Pawła, Francuza tak zwanego, który mówił na początku. To samo powiem, że dobrze jest nie, nie, nie puścić mimo uszu tego, co było powiedziane, zastanowić się nad tym. I dlaczego chcę wezwać do modlitwy? Dlatego, że na pewne rzeczy potrzebujemy czasu i nie jesteśmy w stanie stanąć w roli Ducha Świętego i kogoś przyprowadzić do otwarcia oczu, do pokuty, do zobaczenia powagi samego Boga, mówiąc tak w skrócie. I chcę zachęcić do tej modlitwy, bo, bo to jest dobry czas, żeby kierować nasze myśli do Boga, żeby szukać Boga, żeby być może to będzie jakiś moment przełomu w naszym życiu, kimkolwiek byśmy nie byli, tak? czy jesteśmy tymi, którzy szukają Boga, i, i go nie znaleźli jeszcze, czy jesteśmy tymi, którzy zobaczyli zwierciadle tego, co było tutaj głoszone, tego słowa, zobaczyli siebie, że, że jesteśmy w miejscu, w którym nie chcielibyśmy być. Myślę, że, powiem tak, nie zaszkodzi pomodlić się, wykorzystać czas. Być może to przyniesie coś dobrego akurat teraz w życiu kogoś z nas, Także mm, zaraz będziemy śpiewać pieśń i przystępować do pamiątki, ale wcześniej powstańmy i zachęcam do modlitwy przede wszystkim w naszych sercach, tak? bo, bo no nie jesteśmy w stanie wszyscy się pomodlić teraz przynosząc Bogu to, co jest tam w naszych sercach. Także módlmy się w sercach, ale też módlmy się tak, żeby inni też mogli to słyszeć. Panie Boże, dzięki Tobie, że możemy być w miejscu, gdzie jest głoszone Twoje słowo, że Twój głos przemawia i i też dociera i oby dotarł do, do każdego z nas, żebyśmy wyszli z tego miejsca bogaci, może całkowicie przemienieni w duchowym sensie, może oświeceni ku temu, by pokutować. Proszę Ojcze, zbawiaj dzisiaj też tych, którzy pragną tego. Dotykaj się serc. My nie mamy tej mocy, ale Duch Święty ma. Żeby dotykać serc, przemieniać, ratować, dawać nadzieję. I jakkolwiek te, to, co jest głoszone tutaj, może brzmieć jako jakiś, jakieś wyrzuty, że nie robimy tego, co powinniśmy, to raczej nie taki jest zamiar, ale zamiarem jest wskazanie na to, że możemy być w złym miejscu i że jest ratunek u Ciebie Ojcze i o ten ratunek modlę się dla każdego z nas, który potrzebuje tego ratunku, podźwignięcia dzisiaj. I obyśmy my też byli tymi, którzy nie przeszkadzają w Twoim dziele, ale raczej pomagają, byli uczestnikami tego dzieła, podnoszenia innych, wspierania Dziękujemy, że możemy być tutaj i teraz i że Ty jesteś, i że przemawiasz, że działasz. Amen. Amen. się jeszcze przed tym, co będziemy tutaj praktykować, czyli brać z tego chleba, dzielić się tym chlebem, pić z tego kielicha, zwiastując śmierć Pańską, aż przyjdzie. Panie Jezu, nie byłoby dobrze, gdybyśmy będąc zgromadzeni w Twoim imieniu, nie wywyższali Ciebie, nie kierowali naszych myśli, naszego wzroku na Ciebie i żebyśmy nie pamiętali o wielkim dziele miłości, które zaprowadziło Cię na krzyż, by zbawić człowieka. I Ty otworzyłeś drogę i my mamy tą drogę otwartą i dzięki za to, że w życiu w większości z nas to się stało faktem, że weszliśmy na tą drogę, drogę zbawienia, nadziei zbawienia i możemy w Twojej mocy zwyciężać grzech i poddawać się Twojej przemianie ku Twemu podobieństwu, bo Ty jesteś naszym wzorem, tym, którego chcemy naśladować. I ta droga jest cały czas otwarta i Dzień łaski ciągle jeszcze trwa dla każdego, kto przyjdzie. Każdy jest wzywany, by przyjść i pić tej wody, której Ty jesteś źródłem. Dziękujemy za to. Dziękujemy. Amen. Tak, Ojcze, dziękujemy Ci za to zbawienie, które mam w swoim synu. Może niektórzy mogą powiedzieć tyle razy, ile razy można przypominać o tej pamiątce, może raz na dwa miesiące, może raz na pół roku, ale Twoje słowo, żebyśmy to sobie przypominali, żebyśmy nie tylko tą wartość w tym widzieli, ale właśnie to sedno, o czym jest krzyż, że jest mocą Bożą, że posłali swego Syna, żeby nas zbawić. I Dla wielu ludzi to jest to po prostu jakieś niepojęte, jak można być Panem Wszechrzeczy, Pójść tam na krzyż. Wszystko na odwrót, jak ten świat funkcjonuje. Ale tak się tobie upodobało, żeby właśnie tak było zwiastowane Twoje słowo, żebyśmy tak byli zbawieni. I za to Ci dziękuję. To jest tak dla niektórych może skomplikowane, a dla nas takie proste i właściwe. I tak to przyjmujemy i tak chcemy to wyznawać. I przypominać sobie, co tam się stało na krzyżu, że też mamy krzyżować nasze to ja. I że z czasem, żebyśmy właśnie wydawali te coraz większe owoce i wzrastali, a nie stali w miejscu, ale w Twoim krzyżu właśnie wzrastali w poznawaniu Ciebie. Amen. Amen. Przekazuję pozdrowienia od naszego brata Pawła, który jest na wyjeździe po Polsce na różnych usługach i od siostry Asi i jej męża, brata Andrzeja. Pozdrowionka. Ktoś jeszcze ma coś do przekazania? Wioletka. Dziękujemy. Pozdrawiamy w Tarnowie. Bardzo dziękujemy. Też pozdrawiamy. Otewy Stoloczek. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Toruń. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Kraków też pozdrawia, no to my też dziękujemy i pozdrawiamy. Chciałabym tylko coś powiedzieć, bo jest autorowej, że 1 lipca by zdarniała rocznicę w 12 lipcę sztuk i się odwróci jeszcze u Was na lica. Ekstra, super. Chwała Bogu, dzięki. Czy ktoś coś jeszcze ma do przekazania? Nie widzę, nie słyszę, to tradycyjnie. To też przekaż nam, poz jemu, pozdrowienia, jak będziesz od nas. To cóż, miłujmy się, spędzajmy czas razem. Amen.